Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiadr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go, kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie,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 Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc Czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wysiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc Prawdziwie jesteś Synem Bożym. Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, ale bowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy tak, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Przeszyłem, chcę powrócić do mojego Ojca. Choć nie jestem godzien zwać się Jego syna, chcę powrócić do mojego Ojca. Niech uczyni mnie najmniejszym zesłuchom. Zobaczyłem Cię z daleka, Synu mój. I wybiegłem, kiedy szedłeś drogą, w tych ramionach tylko miłość, Synu mój. Jakże mógłbym Ciebie nie kochać stałych sił Szukałem Cię każdego dnia I wołałem głośno Twoje imię Ale dzisiaj powróciłeś pod mój dach Oto syn mój znowu jest przy W według Świętego Marka, rozdział 10. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to Jezus z Nazaretu zaczął wołać,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 Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci wszystkie myśli i natchnienia, wszystkie poruszenia serca, które stały się naszym udziałem od momentu litanii do Twojego Najświętszego Serca, poprzez najważniejszy czas dzisiejszego nabożeństwa, jakim była święta Eucharystia, msza święta, aż po to uwielbienie. Zatrzymajmy te myśli. Te konkretne postanowienia, inspiracje, wprowadźmy je w czyn, może zapiszmy, abyśmy nie mieli krótkiej pamięci, alzarmerowej pamięci, jak nas przestrzegał Ojciec Misjonarz na początku Misji Świętej. Abyśmy nie zapominali, ile łask nieraz w ciągu dnia dajesz nam Ty Jezu mocą Ducha Świętego. Panie Jezu, obdasz nas stałą, codzienną praktyką wieczornego rachunku sumienia, kiedy pod koniec dnia, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy modlimy się, byśmy choćby dwie minuty poświęciliby klatka po klatce, wydarzenie po wydarzeniu, przeanalizować nasz dzień, co było dobre, co złe. Wtedy ożywiasz. Nasze konkretne decyzje, właściwą ocenę samego siebie, mocą Ducha Świętego. Obdarz nas stałą praktyką codzienną, rachunku sumienia, wieczorem czy w ciągu innej pory dnia. Panie Jezu, prosimy Cię o to, byśmy byli świadkami przebaczenia z serca. Prosimy Cię, byśmy pamiętali, że Odpuszczenie bliźniemu to nie uczucia, to akty woli. Prosimy Cię, byśmy umieli wymierzanie sprawiedliwości zostawiać Tobie, Bogu samemu. Prosimy Cię, byśmy zaniechali wszelkich czynów złości, zemsty. Prosimy Cię, byśmy wiedzieli, że krew Twoja, krew Chrystusa jest nieopisaną ceną przebaczenia nam uczysz nas dziś, Pan Jezu, w Ewangelii, w modlitwie pańskiej, abyśmy odpuszczali naszym winowajcom, bo Ty nam tak odpuszczasz. A dla tych, do których to jeszcze nie dotarło, którzy mają wątpliwości, jeszcze raz po nauce modlitwy pańskiej mówisz wyraźnie, słyszeliśmy przed chwilą te słowa, jeśli nie przebaczycie z serca swojemu bratu i Ojciec wam nie przebaczy. Panie Jezu, naucz nas przebaczania. Daj nam przekonanie, że jest to proces. Daj nam przyprowadzać każdego krzywdziciela przed Twój ołtarz. Daj nam łaskę systematycznej komunii świętej przyjmowanej za tych, którzy nas krzywdzą czy krzywdzili, także za naszych zmarłych, jeśli jest taka okoliczność. Daj nam ducha męstwa, abyśmy nie bali się przemaczać, bo to jest to wyraz odwagi, a nie słabości, jak niektórzy uważają. Wreszcie, na koniec, prosimy Cię przed błogosławieństwem, mocą Ducha Świętego, odnów w nas przyjęcie Ciebie, Jezu Chryste jako naszego Pana i Zbawiciela. Z wielką. Dumą i czcią, a jednocześnie z wielką pokorą wspominamy moment, kiedy położyliśmy rękę na krzyżu i kiedy wyznaliśmy Jezu, jesteś moim Panem. Dlatego teraz odnawiamy ten akt i codziennie możemy odnawiać, kiedy otwieramy oczy, czynimy znak krzyża w ciągu dnia. Jezu, jesteś moim Panem. Połóżmy teraz rękę na naszych sercach i powiedzmy jeszcze raz ten akt odnowienia przyjęcia Chrystusa za Zbawiciela, Pana, Wodza. Jezu, jesteś moim Panem. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętem, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Panie Jezu, składamy u Twoich stóp całą naszą parafię i wszystkich, którzy modlą się w naszym Kościele, wszystkich mieszkańców naszego miasta i okolic i naszej diecezji. Składamy u stóp Twoich Jezu chorych i cierpiących. Składamy u Twoich stóp kapłanów na czele z księdzem proboszczem Bogusławem. Składamy siostry zakonne. Nas, uczestników dzisiejszego nabożeństwa i tu w Kościele i poprzez Transmisję online. Łączymy się duchowo także z niektórymi miejscami na całym świecie. Także bardzo odległymi, którzy się z nami modlą. Łączymy się duchowo z wszystkimi, którzy przeżywają szczególne trudności. Oraz oddajemy Jezu Tobie za zatwardziałych grzeszników. Prosimy Cię skróż ich, przyprowadź do szczerej spowiedzi. Na koniec ofiarujemy Jezu Tobie, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do naszego nabożeństwa. Osoby, które się za nas modlą ofiarują swoje cierpienie, modlitwę post i jałmużnę. Pana Kościelnego, Pana Organistę, zespół muzyczny ofiarujemy czas, który Członkowie zespołu poświęcają na próby, na ćwiczenie. Na przestrzeni czasu, choćby trzech ostatnich lat widzimy, jak wiele się zmieniło ku większej chwale Twojej. Dziękujemy Ci Jezus serce. Wreszcie oddajemy Ci wszystkich, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia. Którzy wytrwale proszą Cię o uzdrowienie. W lipcu i w sierpniu szczególnie w drugie czwartki miesiąca, w te dwa drugie czwartki, łączmy się duchowo, przejmując za siebie Komunię Świętą komunię Świętą za uczestników z modlitwą o uwolnienie w Kościele Serca Bożego. A także pamiętajmy o siebie codziennie, kiedy będziemy przyjmować Ciało Pańskie i adorować Chrystusa. Panie Jezu, błogosław nam. Módlmy się. Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Egzorcyzm nad wodą. Może Ty przez wodę dokonałeś największych znaków dla zbawienia ludzkości. Przybądź łaskawie na nasze prośby i zlejmy od swojego błogosławieństwa na tę wodę. Niech używana przy sprawowaniu Twoich misteriów dzięki Twej łasce służy do odpędzania złych duchów i chorób. Niechaj miejsca, w których przebywają wierni pokropione tą wodą,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 Zjednoczmy się bracia i siostry duchowo z jasną górą, prośmy przedstawiennictwo Matki Bożej, bo wszystkie te owoce dzisiejszej modlitwy oraz misji świętych Maria strzegła, chroniła. Żaden zły duch nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej, kiedy jesteśmy w zjednoczeniu z Jezusem przez łaskę uświęcającą, czyli czyste serce bez grzechu ciężkiego, oraz w przyjaźni z Maryją, Matką Bożą Niepokalaną. Dlatego zaprośmy ją na nowo do naszego życia. Polećmy także całą naszą wspólnotę modlitewną tych, którzy z nami się modlą poprzez transmisję tych, którzy prosili nas o modlitwę. Odpowiadajmy na te prośby, nie tylko przytakujmy, ale zawsze bądźmy wierni. Tej obietnicy. Zaśpiewajmy z serca ku czci Marii. Bye. Pozostańmy jeszcze na wspólny śpiew, zostańmy do samego końca, a ja jeszcze chcę podkreślić dziękczynienie Panu Jezusowi dla niego, dla Jezusa, złóżmy brawa, który posługuje się ludźmi i posługuje się także naszym zespołem, który tak się rozwija i oby przez wakacje nie stracił tego zapału. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony w naszym zespole. Pragnę też polecić w to uwielbienie naszymi brawami wpisać, jeszcze wymienię tu kilka osób na zakończenie. W czerwcu najpierw Pana Kościelnego Pana Piotra, który stale tutaj czuwa z nami i obsługuje ołtarz Kościół, a także jego pomocnik Pan Stanisław. Pragnę także podziękować i uwielbić Pana Jezusa w nowych członkach zespołu, jakimi są ksiądz Łukasz Żurek, ksiądz Łukasz Kaźmirek. I od, strony, I od strony medialnej ksiądz Łukasz Pietrza, który ogłasza, zaprasza w internecie na nasze nabożeństwa, a także w różny sposób je dokumentuje. I brawa moi kochani dla was wszystkich. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony za obecność, za wspólną modlitwę. Z całego serca wszystkim za wszystko Bóg zapłać. Niech Pan Bóg w tym będzie uwielbiony.